niezmiernie ważną rzeczą. Idąc dalej. Ewangelia Jana 3.3 Ewangelia Jana 3.3 Słowo Boże mówi tak Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Znacie historię? Jezus mówi o nowym narodzeniu. Nowe Narodzenie jest czymś, co przeszliśmy wszyscy tutaj. Nowe Narodzenie to nie jest stanie się człowiekiem lepszym, to nie jest stanie się człowiekiem uprzejmniejszym, grzeczniejszym. Nowe Narodzenie to nie jest przestanie ćpać, przestanie kraść, przestanie pić, przestanie coś założyć. To nie jest Nowe Narodzenie. Nowe Narodzenie. To jest absolutna zmiana natury człowieka. To jest absolutna zmiana natury. Nowe Narodzenie jest fundamentem wiary. Pamiętajcie, nie prowadzimy ludzi do polepszenia życia. Nie prowadzimy. Naszym celem nie jest naprawa ludzkiego życia, bo w ogóle Bożym celem nie jest naprawa ludzkiego życia. Bóg się nie zajmuje naprawą życia. To jest psychologia. Naprawa życia jest wynikiem a nie celem. Naprawa życia jest skutkiem, a nie celem. Celem jest nowe narodzenie. Bóg zajmuje się tym, żeby człowiek został zrodzony do nowego życia. Na świecie funkcjonują tylko dwie kategorie ludzi. narodzenie z Bożego Ducha i nienarodzenie z Bożego Ducha. I wielka jest między nimi różnica. Jest wielka różnica. Religia mówi, że ci, którzy się nie narodzili z Bożego Ducha, to są grzesznicy. Ci, którzy się narodzili z Bożego Ducha, to są grzesznicy zbawieni z łaski. Nie. Nowe Narodzenie definiuje Ciebie jako nowego człowieka. Jesteś nowy człowiek w 100%, w 100% nowy człowiek. I jest wielka różnica między Tobą, a kimś, kto nie jest narodzony z Bożego Ducha. Posłuchaj. Człowiek narodzony z Bożego Ducha, nie będzie w stanie się przyjaźnić z kimś, kto nie jest narodzony z Bożego Ducha. Nie ma takiej opcji. Po prostu. Wiesz, kim są dla mnie ludzie nienarodzeni z Bożego Ducha. Są dla mnie ofiarami. Mam je ustrzelić. Mają się narodzić z Bożego ducha. Chodzę za nimi. Ze strzykawką, proszę ciebie, strzelbie i chcę ich ustrzelić. To jest moje zadanie. Ja się nie. Jakby, nie można się przyjaźnić z kimś, kto nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Nie można z nim zawierać związków małżeńskich, zakładać biznesów wspólnych itd. Dlaczego? Bo wszystko trafi szlak. I to jest fundament, przyjaciele. To są fundamenty nasze. To są fundamentalne rzeczy. Nie ma porozumienia między narodzonym z Bożego Ducha i nienarodzonym z Bożego Ducha. Pamiętacie, jak czytaliśmy dzisiaj proroka Izajasza? W pętach mają pójść za Tobą. Przeczytam to, to jeszcze raz, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Gorsząca dla wielu ludzi. Tak mówi Pan: robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii i Sebejczycy, mężni rośli, przejdą do Ciebie i będą Twoi. Pójdą za Tobą w pętach i będą się Tobie kłaniać i będą się do Ciebie modlić, że tylko u Ciebie jest Bóg i nigdzie indziej i nie ma żadnych innych Bogów. No, przepraszam. Modlić się do Ciebie będą. Albo prorokowi Zajaszowi coś się już porąbało od tego wszystkiego, albo jest ogromna różnica. Wiecie, do kogo się można modlić? Do Boga. Amen. Bóg jest osobą, do której się modlimy. Nie modlimy się do Marii, nie modlimy się do świętego Franciszka, nie modlimy się do kołka w płocie, nie modlimy się do duszy własnej. Modlimy się do Boga, który jest. Powiedział, ja jestem. Tak? Ale teraz ten Ja Jestem przed Ciebie, tak? I tak naprawdę On Ciebie oddzielił dla siebie. I Ty dla świata jesteś Ja Jestem. Czyli widzimy niesamowitą zależność, że tak naprawdę jest Bóg i ludzie. I Ty już się nawet nie zaliczasz do ludzi. Jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jesteś zupełnie nowe stworzenie. Nowe Narodzenie, nowe Narodzenie, Doprowadza do tego, że stałeś się nowym stworzeniem. Ty dla tego świata masz być miły, sympatyczny, grzeczny i życie kładać za ludzi. Jakieś ja takiemu człowiekowi powiedział mnie w pracy: życia za Ciebie położę, ale nie pójdę z Tobą na browar. Mówię, taka jest ogólnie, rozumiesz, koncepcja moja. On mówi: No, bo teatru tak się wcale nie bawisz. Ja mówię, Przyjdź do nas do kościoła, zobacz, jak my się podniemy. <grym> ty musisz walnąć pięć browarów, żeby tak się zachowywać jak ja, proszę Ciebie, w drugiej nucie uwielbienia. Rozumiesz? A gwarantuję Ci, że nawet po połówce wódki nie będziesz zrobił tego, co ja będę robił w połowie naszego uwielbienia. Rozumiesz? Po prostu. Po prostu. Nie masz żadnych szans, dlatego nie będę z Tobą pił, umrę za Ciebie, jeśli będzie potrzeba, ale nie będę z Tobą chlał, bo Ty nie jesteś w ogóle moim przyjacielem. Ja Twoim jestem, ale nie Ty mój. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja jestem dla Ciebie przyjacielem! Ty możesz na mnie liczyć, gdyż przyjaźń to jest kładzenie życia za drugiego człowieka. Więc ja za Ciebie położę, a Ty za mnie nie! A więc nie i nie mów, że jesteś moim przyjacielem. Ty nie jesteś moim przyjacielem. Ja Twoim jestem. Tak jak Chrystus jest przyjacielem ludzi, ale ludzie niekoniecznie są przyjaciółmi Chrystusa. Nowe Narodzenie to jest fundament. Dążymy do Nowego Narodzenia. Prowadzimy ludzi do nowego narodzenia. Nie zadowalamy się tylko tym, że zamanifestujemy Bożą moc w czyimś życiu. Pamiętajcie, to nie jest nasze założenie, ponieważ wielu ludzi, Wobec wielu ludzi możemy manifestować Bożą Moc, ale my musimy ludzi prowadzić do tego, aby oni rodzili się na nowo. To nie znaczy, że oni wszyscy się będą rodzili na nowo. Często będą przyjmowali od Ciebie cuda, będziesz ich uzdrawiał, będziesz ich uwalniał, będziesz ich wyswobadzał, a oni dalej będą szli w piekło, tak? Ale to nie jest już Twój biznes. Ty masz to robić, tak masz żyć, ale główny Twój cel to jest prowadzić do nowego narodzenia. Ponieważ jest napisane, że musicie się narodzić na nowo, inaczej nie ujrzycie Królestwa Bożego. Zobaczcie, jaki tu zamek jest. To jest zamknięty temat. Nie ma później, że coś się wydarzy. Nie ma, że tam nie ma czyśca, nie ma takich rzeczy. Takich rzeczy ich nie ma. Jest napisane, każdemu postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. Nieraz mnie pytają katolicy, a czyściec? Ja mówię, no nie ma czyśca. Czyśce z z czyściem chodziło o to, żeby kasę na tym zbijać. Czysty, marketingowy, quit. Quit marketingowy. Po to był czyściec. rozumiesz, żeby szmal na tym zbijać. Do tej pory tak jest, teraz się to troszkę inaczej wygląda, bo ludzie mają bardziej o lepsze podejście do tego, ale zasadniczo tak jest, a więc widzimy nowe narodzenie. Co to jest nowe narodzenie? Po pierwsze człowiek musi uwierzyć, uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie jego grzechy. Jak człowiek nie uwierzy w to, że Chrystus umarł za jego grzechy, to w ogóle nie mamy mowy. Nie, nie mówimy. Dwa, on musi uwierzyć, że on zmartwychwstał. Ja nie raz miałem, takie były demoniczne jazdy, że ja człowieka prowadziłem e, w modlitwie i ja mówię tak, czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Tak! Czy wierzysz, że on zmartwychwstał? Ktoś stoi. Ja wiem, wierzysz? Że nie wiem. A ja wiem, że on się nie narodzi na nowo. Ja teraz mogę dalej tutaj różne religijne ruchy robić, a on się nie narodzi na nowo rozumiesz? Bo on musi uwierzyć, czyli musi uznać za pewność, bo wiara to pewność, że Jezus stał z martwych w ciele. On musi być tego pewny, tak jak dwa razy dwa jest cztery, że w nocy go obudzą będą. Jezus stał z martwych w ciele, tak. Rozumiesz? Musi być tego pewny, pewny, pewny, pewny, pewny. I no, zobacz, nowe narodzenie doprowadza do tego, że ty możesz leżeć w rynsztoku życia, a wiesz, że do nieba będzie. Ilu z Was doświadczało takich rzeczy, że, popełni, że trwałeś w jakimś grzechu, a mogłeś się dalej modlić innymi językami? Yeah. No każdy, ludzie. No. no taka jest prawda, że byłeś w tarapatach, proszę Ciebie, a dary się manifestowały przez Ciebie. No proszę Cię. To dlaczego? Bo jesteś narodzony z Bożego Ducha. Rozumiesz? Po prostu tak masz. Ile razy miałeś tak po prostu, że w stanie upadku miałeś tak wyraźny głos Boga, słyszałeś, jak w ogóle w stanie, nie wiem, tutaj mógłbyś pościć 10 dni, rozumiesz, a tutaj jesteś na naoglądasz jakichś głupich komedii, jesteś w jakimś w ogóle kompromisie, a Bóg do ciebie mówi, to jest wyraźne i słychać. Co to jest? Ja mówię, łaska, no widzisz. Łaska. Łaska, łaska, łaska, łaska, łaska, łaska. łaska. Że w dziesięciodniowym poście słabiej słyszałeś Boga, niż, proszę Ciebie, jak oglądałeś głupcy kabaret w telewizji. No naja Rozumiesz? Szok! Korn, ten gość z tego, z tego zespołu, proszę Ciebie, to pierwszy Biblię czytał i trzpał cały czas. I się narodził z Bożego Ducha, trzpając. Szok w trampkę. Ale co? Następuje uwierzenie. Tak? To, że On umarł za Twoje grzechy, że On z martwy. Drugi punkt to jest pokuta. Jak korn się narodził z Bożego Ducha to przestał czpać I nie ma nowego narodzenia bez pokuty. Co to jest pokuta? To jest odwrócenie się od grzechów. Odwrócenie się w swojej mentalności, możesz jeszcze nie mieć siły do tego, możesz nie mieć mocy do tego, ale Ty już wiesz, że to jest chore. Jak ludzie robią jakieś rzeczy grzeszne i mówią, a co to? to jest ja mówię, a ty poznajesz Jezusa w ogóle. No jak poznałem? A to Jezus przeszkadza, że ja palę papierosy? Ja mówię, nie, no, nie mu nie przeszkadza, a tobie nie przeszkadza? Mówię, tak się, a tobie nie przeszkadza, czy tobie przeszkadza? Nie, mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja mówię, ja mam, ja mam wątpliwości co do ciebie. Bo jakby ci przeszkadzała, abyś dalej palił, ale przychodzi do mnie i powiedział Artur, żygać mi się chce na te palenie. To ja wiem, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha. I czy Ty będziesz palił dziś jutro pojutrze za tydzień, to jest dla mnie nieważne, ale wiem, że się narodziłeś z Bożego Ducha. To że, się, to, że się upiłeś, to, że zrobiłeś coś złego, ale jeżeli Ty odczuwasz żal w związku z tym, to znaczy, że Ty pokutujesz. Ty jeszcze nie rozumiesz do końca, ale następuje ten impuls. Nie miejcie zaufania do ludzi, którzy nie pokutują. Nie wierzcie im za grosz. Nie wierzcie za grosz ludziom, którzy są politykami chrześcijańskimi. Którzy pięknie będą mówić do Twojego życia. Rozumiesz? Ale nadal nie będą robić nic ze swoimi zaburzeniami. Nie wierzcie tym ludziom, bo to jest niebezpieczne. Bo ja mam wątpliwości wielokrotnie co do ludzi, nawet którzy usługują Słowem, czy w ogóle Jezusa poznali. Ja mam wątpliwości co do różnych nawet ludzi, którzy są usługującymi. Dlaczego? Dlatego, że Nowe Narodzenie to jest uwierzenie po pierwsze, po drugie, to jest pokuta. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, ja po prostu wiedziałem, że grzech jest grzechem, przepraszam, rozumiem, że grzech jest grzechem. Ja sobie nie radziłem jeszcze. Ja czytałem Biblię, potem gazety pornograficzne i szedłem się analizować. Ale to było dla mnie ciężkie. Ciężkie, to były chore rzeczy dla mnie. Ja się wpieniałem sam na siebie, ja się bardzo źle czułem z tym wszystkim. Ja od 2001 roku zawsze wiem, że zgrzeszyłem, zawsze. Nigdy nie było tak, że ja jak nieświadomym Grzechu jakimś byłem. Jakim nieświadomym Grzechu? Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha w 2001 roku. Zawsze wiem, kiedy się spuntowałem. Zawsze wiem, kiedy byłem nieuprzejmy. Kiedy byłem hamski. Zachowałem się jako Ham, jak Ham wobec swojej żony. Ja za 30 sekund wiedziałem, że zachowałem się jak Ham. 30 sekund. Oczywiście dalej, oczywiście dalej e, brnąłem. Brnąłem w ten Grzech. I wiedziałem, że brnę. Ale było to dla mnie ciężkie ciężkie, ciężkie. A jak lekkie, to jest lekkie, to nic się nie dzieje. Przepraszam. Nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje. Nowe Narodzenie polega na uwierzeniu, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i Bóg nie ma do Ciebie żadnego żalu. Polega na tym, żeby, że Jezus stał zmartwy. Polega na tym, że musisz pokutować. Czyli masz świadomość, że coś jest nie w porządku. Musisz też przyjąć, przyjąć. Musisz przyjąć rzeczy od Boga. Przyjąć rzeczy od Boga. W Nowym Narodzeniu polega rzecz na tym, że musisz przyjąć. Musisz przyjąć przebaczenie. Musisz przyjąć przebaczenie. To jest fundament. Przyjęcie przebaczenia. Ludzie mówią, jak mam przyjąć przebaczenie? Ja mówię, uwierz, że masz przebaczenie. Jak mam przyjąć błogosławieństwo? Uwierz, że jesteś błogosławiony. Jak mam przyjąć zdrowie? Uwierz, że jesteś uzdrowiony. Jak mam przyjąć zaopatrzenie finansowe? Uwierz, że masz pieniądze. Zacznij być pewny tego i zacznij się zachowywać w ten sposób. Po prostu. Wiecie, na czym polegają na przykład rzeczy takie, że ludzi się uczy, żeby na przykład w sytuacjach e, kryzysowych, finansowych składali ofiary? Na tym, że oni uznają, że mają pieniądze. Jeden mój znajomy był w sytuacji kryzysowej, finansowej i złożył po prostu ofiarę ze wszystkiego, co miał. Po prostu złożył ofiarę. Uznał, że ma pieniądze. No to znaczy, tak jest zawsze, ale chodzi o to, że musisz przyjmować i przyjmowanie jest fundamentalną rzeczą. Przyjmowanie to jest uznawanie, że się ma. Następnie podjęcie decyzji o zmianie władzy, bo jest napisane kto... Uwierzy w sercu swoim i wyznał ustami swoimi, że Jezus jest Panem. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? To jest przyjęcie świadomości, że jest zmiana władzy w Twoim życiu. Zmiana władzy. Nowe narodzenie opiera się na tym, że Ty masz już innego Pana. Ty nie rządzisz w swoim życiu. Ty nie masz już rządu w swoim życiu. Ty nie masz zdania w swoim życiu. Ty zaczynasz mieć zdanie Chrystusowe. Kiedyś taki, jak, jak siedziałem w więzieniu, ludzie do mnie, ktoś tam mnie pytał, a jakie jest Twoje zdanie na ten temat, ja mówiłem tak, jak mówi słowo, a mówię, ale Twoje zdanie, ja mówię tak, jak mówi słowo, ale Twoje zdanie, tak, jak mówi słowo, Ty jesteś debilem, mówi do mnie ten człowiek, Ty jesteś jakiś debil, a Ty masz swoje zdanie tak, jak mówi słowo, nie rozmawiał ze mną, mówię. mówię, bo ja mam takie zdanie, a ja mam takie zdanie, ja naprawdę mam takie zdanie, Bóg mi świadkiem mam takie zdanie, jak mówi słowo, jeżeli ja, Coś czytam w tej Biblii, to takie jest moje zdanie, ponieważ co? Jezus jest moim panem, tak? Jezus jest moim panem, a więc ja przyjąłem jego władanie, czyli on włada. Jak ktoś jest twoim panem, to ty masz jego zdanie. Zobacz, to jest bardzo prosta rzecz. Jak ktoś jest twoim panem, to ty masz jego zdanie. A jeżeli ktoś nie jest twoim panem, to ty masz dalej zdanie swoje, zawsze masz zdanie pana. Czyli jeśli Ty jesteś Panem, to Ty masz swoje zdanie. Jeżeli ktoś jest Twoim Panem, to Ty masz zdanie jak ten człowiek. Co to znaczy prorokować? Prorokować to jest powtarzać po Bogu, żeby prorokować, to trzeba mieć takie zdanie, jak ma Bóg. Jak możesz prorokować, jak masz inne zdanie? A więc widzimy podejęcie podejmie decyzji o zmianie, o zmianie władzy i że uznanie, że Duch Święty mieszka w Tobie. Ktoś mówi, jak Ty rozpoznajesz, że Duch Święty w Tobie zamieszkał? Ja mówię, po prostu uwierzyłem. A potem zaczęły się rzeczy dziać. Dlatego jest napisane, uwierzyłem, prze to zobaczyłem. Kiedy widzisz, kiedy następuje manifestacja, kiedy wierzysz. Kiedy wierzysz. Kiedy wierzysz. A więc widzimy nowe narodzenie. Składa się z uwierzenia w to, że Jezus stał martwych, W to, że umarł za nasze grzechy z pokuty, z przyjęcia, z podjęcia decyzji o zmianie władzy i uświadomieniu sobie, że Duch Święty jest w nas. Kochani, nowe narodzenie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. My nie możemy wyjść poza nowe narodzenie i nie możemy usługiwać ludziom poza nowym narodzeniem. Ja zawsze mówię tak, uczymy tylko uczniów. Słuchajcie, niech nas ręka broni uczyć ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha. Nam nie wolno uczyć ludzi, którzy nie poznali Jezusa, bo my im ich władujemy w religię i w zasady, rozumiecie? W Prawo ich władujemy. I ludzie uczą się zachowywać, tak jak się zachowują chrześcijanie, i ludzie uczą się zachowywać w Kościele odpowiednio. Byli w Kościele Katolickim, w Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Rozumiesz? Byli prawosławie Chrysta, heresa, coś tam. Są w protestanckim, zachowują się jak protestanci, klaszczą, skaczą. W jednym mieście nasza znajoma przeprowadziła swoją niewierzącą matkę do swojego kościoła. I ta matka w ogóle w Boga nie wierzy. A ona przyszła z nią do tego kościoła, bo, jest, bo mają dobrą relację. I ona z nią przyszła do tego kościoła i matka na pierwszym spotkaniu klaskała, skakała, śpiewała, słuchaj, w ogóle wszystko podeszły do niej później tam dziewczyny ze swojego kościoła mówią, ale twoja mama namaszczona taka wiesz a ona człowieku z diabłem za rękę chodzi a matka po prostu wyluzowana, gdzie przyszła tam wiesz o co chodzi? <śpiewanie> no to po prostu jest wolna kobieta, no to ona przyszła, to takie są zasady religijne, no tutaj skaczemy, bardzo dobrze, do nas kiedyś na ewangelizacji w, w Zakopanym podchodzi kobieta i e, zebraliśmy tam chyba 500 ludzi w, w takim kinie, no ona mówi, żeby w moim kościele tak potem na nie chodziła, ludzie tylko to zainteresowało, że taki luz, taki maciu ten luz bluz, ludzie, so, ludzie so, zapraszają chrześcijanie, mówią, słuchaj, u nas jest fajnie, to nie chodzi, że fajnie u nas jest, my nie zapraszamy ludzi, bo jest fajnie, Ludzie muszą się narodzić na nowo, muszą być do Chrystusa przyprowadzeni, muszą uwierzyć, że On umarł za ich grzechy, muszą przyjąć wolność od grzechów, muszą uwierzyć w zmartwychwstanie, muszą pokutować. Rozumiesz? Muszą przyjąć y, y, zbawienie, muszą przyjąć błogosławieństwo, muszą przyjąć Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, kto nie ma Ducha Pańskiego, ten nie jest Jego. To jest fundament Nowe Narodzenie. Posłuchajcie, nigdy nie możemy zejść z jakości fundamentalnej. Nigdy nam tego nie wolno zrobić. Nie wolno, żeby byle, byle co, aby, aby jakby kogoś pozyskać do, do byle czego. Nie, my nie możemy pozyskiwać ludzi do byle czego. Zobaczcie, my nie zostaliśmy pozyskani do byle czego. Czy zostałeś pozyskany do byle czego? Nie, poznałeś Chrystusa. Przyszedłeś do Chrystusa. Zobacz, do kogo Ty przyszedłeś. Do Chrystusa, poznałeś Chrystusa. My musimy do tego samego miejsca prowadzić ludzi. Rozumiesz, to są fundamentalne rzeczy. I dlatego wiecie, my cię poruszyliśmy. Trzy